Spotykam go w chwili, pada mi głowa i toczy się pod nogami stryja Mariana Och, wznieśmy ręce w górę i zaintonujmy disco Znieśmy ręce w górę i spróbujmy podrapać cię po dupie Życie jest ograniczaniem definicji życia cokolwiek to znaczy, albo tamten spodnie, jak gospodarka Dębu. Gospodarka Dębu. Gospodarka Dębu. Gospodarka Dębu. Gospodarka Dębu. Gospodarka Dębu. Kryja. Gospodarka Dębu. Mariana. Gospodarka Dębu. Rominy. Kryja. Gospodarka Dębu. Gospodarka Dębu.